Rozdział dwunasty. Abinadi jest uwięziony za prorokowanie o śmierci króla Noego i niewoli jego ludu. Kapłani króla Noego pytają go o znaczenie słów pisma. Twierdzą, że nauczają lud prawa Mojżesza. Abinadi zaczyna przytaczać im dziesięcioro przykazań. Po upływie dwóch lat Abinadi powrócił do nich w przebraniu, że go nie rozpoznali, i zaczął im prorokować mówiąc – Tak mi nakazał Pan – Abinadi, pójdź i prorokuj mojemu ludowi, albowiem znieczulili swe serca na moje słowa i nie zaprzestali czynienia zła. Nawiedzę ich więc w mym srogim gniewie, karząc za niegodziwość i występki. Biada temu pokoleniu. I Pan powiedział mi, wyciągnij rękę i prorokuj mówiąc, tak mówi Pan. Stanie się, że pokolenie to przez swoje niegodziwości, Zostanie wzięty w niewolę, będą policzkowani, popędzani i zabijani, a sępy, psy i dzikie zwierzęta pożerać będą ich ciała. I stanie się, że życie króla Noego będzie warte tyle, co szata w rozpalonym piecu, albowiem przekona się on, że jestem Panem. I porażę ten mój lud srogim nieszczęściem, głodem i zarazą. I uczynię, że będą zawodzić całymi dniami uczynię, że nałożą na ich barki ciężary i będą ich popędzać niczym niemego osła. I stanie się, że ześle grat, który ich porazi, zostaną też porażeni wschodnim wiatrem i klęską owadów, które zniszczą im zboże. I zostaną doświadczeni wielką zarazą, a uczynię to wszystko z powodu ich niegodziwości i występków. I stanie się, że jeśli się nie nawrócą, Zmioty ich z powierzchni ziemi, mimo to pozostawią po sobie zapis i zachowam go dla innych narodów, które posiądą ten kraj, aby mógł ukazać występki tego ludu innym narodom. I Abinadi prorokował o wielu innych rzeczach przeciwko temu ludowi. I rozgniewali się na niego, pojmali go i przynieśli związanego przed króla i powiedzieli królowi Oto przynieśliśmy przed Twój tron człowieka, który przepowiada zło temu ludowi i mówi, że Bóg ich zniszczy Przepowiada także Twoją zgubę, mówiąc, że Twe życie będzie tyle warte, co szata w rozpalonym piecu Mówi, że będziesz niczym suchy badel na polu, tratowany przez zwierzęta i deptany.” Mówi też, że będziesz niczym kwiecie ostu, które, gdy dojrzeje, pędzone jest po kraju przez wiatr. I udaje on, że są to słowa Pana, mówiąc, że jeśli się nie nawrócisz, wszystko to spadnie na Ciebie z powodu Twych występków. A teraz, królu, jakie to wielkie złowy rządziłeś i jakie to ciężkie grzechy popełnił Twój lud, że mielibyśmy być potępieni przez Boga czy sądzeni przez tego człowieka? Oto, królu, jesteśmy bez winy, także Ty, królu, nie zgrzeszyłeś, ten człowiek kłamał więc o Tobie i na próżno o tym prorokował. I jesteśmy silni, że nie dostaniemy się w niewolę, ani nie zostaniemy pojmani przez naszych wrogów. Powodziło Ci się dobrze, królu, w tym kraju i nadal będzie Ci się dobrze powodzić. Oto ten człowiek, wydajemy go w Twoje ręce i możesz uczynić z nim, co uważasz za słuszne. I stało się, że król Noe rozkazał wtrącić Abinadiego do więzienia i nakazał kapłanom zebrać się dla uradzenia, co ma uczynić z Abinadim. I stało się, że powiedzieli królowi, niego przyprowadzą, abyśmy go przesłuchali. I król rozkazał, aby go przed nich przyprowadzono. I zaczęli go wypytywać, aby go zmieszać i oskarżyć. Lecz Abinadi odpowiadał śmiało, opierając się wszystkim ich pytaniom, i ku ich zdziwieniu nie tylko odpowiedział na wszystkie pytania, lecz także zbił ich stropu we wszystkim, co powiedzieli. Jeden z nich zapytał go, co oznaczają słowa pisma nauczane przez naszych ojców? Jak piękny jest widok wstępującego z gór zwiastuna dobrej nowiny, który wieści pokój, który głosi dobro, zwiastuje zbawienie, a do syjonu powiada Bóg Twój króluje. Swoich strażnicy podniosą głos, razem wzniosą okrzyki radosne, bo zobaczą na własne oczy, jak Pan przywróci Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi. Zobaczą zbawienie naszego Boga. I Abinadi zapytał ich, jak to? Jesteście kapłanami i udajecie, że nauczacie ten lud i że rozumiecie ducha proroctwa, a mimo to chcecie ode mnie dowiedzieć się znaczenia tych słów? Mówię wam, biada wam za wykrzywianie dróg Pana. Oto, jeśli rozumiecie te słowa, nie uczyliście ich, wykrzywiliście więc drogi Pana. Nie przyłożyliście się sercem, by je zrozumieć, nie byliście więc mądrzy. Czego więc nauczacie ten lud? I odpowiedzieli, uczymy ich prawa Mojżesza. I powiedział im, jeśli nauczacie prawa Mojżesza, dlaczego go nie przestrzegacie? Dlaczego pożądacie bogactw? Dlaczego oddajecie się rozpuście i tracicie swą siłę z nierządnicami, powodując, że lud ten grzeszy i zmuszając Pana, aby mnie posłał prorokować przeciwko temu ludowi o wielkim nieszczęściu, które na nich spadnie? Czyż nie wiecie, że mówię prawdę? Wiecie, że mówię prawdę i powinniście drżeć przed Bogiem. I stanie się, że zostaniecie porażeni za swą niegodziwość. Bowiem powiedzieliście, że nauczacie prawa Mojżesza, ale co wiecie o prawie Mojżesza? Czy prawo Mojżesza sprowadza zbawienie? Co na to powiecie? I powiedzieli, że prawo Mojżesza sprowadza zbawienie. Wtedy Abinadi powiedział im, wiem, że jeśli przestrzegacie przykazań Boga zostaniecie zbawieni jeśli przestrzegacie przykazań które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj mówiąc Jam jest Pan, Twój Bóg który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli nie będziesz miał żadnego Boga oprócz mnie nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na niebie wysoko ani tego co jest na ziemi nisko Jabinadi zapytał ich czy przestrzegaliście tego wszystkiego Mówię wam, nie, nie przestrzegaliście. Czy nauczaliście ten lud, że ma tego wszystkiego przestrzegać? Mówię wam, nie, nie nauczaliście.